Książki i filmy, gry i komiks, klasyka i nowość, hit i gnioty. Wszystko co, co myrocznie, straszne i tajemnicze znajdziesz na znaczy, nekropolitanyblogspot.com Witam w nawiedzonym podcaście. Jest sobota, 18 maja 2024 roku. Słuchacie właśnie 499 nawiedzonego podcastu na blogu Necropolitan. a po tej stronie mikrofonu wita się z Wami zwabiony do domu świątecznego Szymek. Szymek Szymas cieśliński czyli ja oczywiście. Witam Was. I zapraszam na podcast o czwartym albumie z serii Obrazy Grozy od Egmontu. To jest o komiksie Złodziej Wszystkich Czasów, który ukazał się w Polsce w 2006 roku w grudniu. W tym roku skończy 18 lat, stanie się pełnoletni. I jest to komiksowa adaptacja powieści Clive'a Berkera ze scenariuszem Chrisa Oprisco oraz z ilustracjami Gabriela Hernandeza. Obrazy Grozy. Jest to seria komiksowa, która zadebiutowała w czerwcu 2006 roku. Pierwszym albumem wydanym w tej serii był tom Lovecraft ze scenariuszem Giffena i Rodionoffa. Drugim były Księgi Magii, trzeci to było Nigdzie Bądź, czwartym Złodziej Wszystkich Czasów, o którym dzisiaj więcej opowiemy, piątym Hellraiser, szóstym Saga o Potworze z Bagien, siódmym Jestem Legendą. Potem pojawiły się jeszcze między innymi sequele, chociażby Hellraisera czy z Bagien. seria amerykański Vampir została podpięta pod obrazy Grozy. Pojawił się tam też Joker Briana Zarello, a w 2019 roku, czyli w sumie tak dawno, znaczy nie tak dawno, a 5 lat temu, <laughs> serię wygaszono. I cała ta seria jest oczywiście niezwykle ciekawa dla każdego fana Grozy, dlatego uznałem, że w końcu wypada Dacie i zadebiutować w narodzonym podcaście. Już kilka razy się za to zabierałem, ale gdzieś tam w końcu nie nagrałem czegoś, tak zmieniłem temat, mówiłem się o coś innego i tak to się odwlekało. Wiele tomów niestety tej serii też jest trudno dostępnych. W końcu, jak słyszycie, no ma ona już prawie 18 lat. Niestety też nie posiadam ich wszystkich, ale korzystając z faktu, iż zbliża się Dzień Dziecka, Postanowiłem nadrobić w maju, teraz tak w maju, tom czwarty tej serii. A dlaczego z okazji Dnia Dziecka? Bo jest to adaptacja powieści dla dzieci. Powieści dla dzieci autorstwa Clive'a Belkera. I umówmy się, Clive Belkera jest nam raczej dobrze znany wszystkim, ale trudno w jego kontekście używać sformułowania dla dzieci. Nie? Jego twórczość... No, raczej kojarzy się ze wszystkim innym, tylko nie dla dzieci. A jednak w 1992 roku popełnił powieść dla dzieciaków, której bohaterem jest 10 czy 11-letni chłopiec Harvey Swick. Powieść o Harvey'u, który pewnego dnia zostaje zwabiony przez fantastyczną, ale trochę mroczną istotę do tak zwanego domu świątecznego. To jest do miejsca, gdzie pory roku zmieniają się cztery razy dziennie, a co za tym idzie, wakacje, święto dziękczynienia, Halloween czy Boże Narodzenie obchodzone są każdego dnia. Dom świąteczny jest więc takim idealnym miejscem dla znudzonego, zmęczonego, taką szarą, szkolną rzeczywistością, codziennością i też e, właśnie dodatkowo jeszcze szarą zimową rzeczywistością, bo akcja dzieje się w lutym dla takiego chłopca, yy, zmęczonego tym wszystkim. Niestety dom ów, a właściwie jego twórca i właściciel, to jest Pan Kaptur, skrywa pewien mroczny sekret. Jaką cenę dzieci płacą za beztroskie życie w tym domu świątecznym? Czy Harvey pozna prawdziwe intencje Pana Kaptura, jego świty, powiedzmy, jego podwładnych? Jaki los czeka dzieci obchodzące Boże Narodzenie codziennie? Tego dowiecie się oczywiście z lektury powieści Barkera lub jej komiksowej adaptacji. Co ciekawe, Barker sprzedał prawa do publikacji tej powieści za jednego dolara. Za jednego dolara sprzedał ją wydawnictwu HarperCollins. Wiecie, taki miły gest, by zachęcić wydawcę do publikacji. W końcu potencjalnie niełatwo będzie sprzedać książkę dla dzieci autora kojarzonego raczej głównie ze Splatterpunkiem. A jednak książka okazała się sukcesem. Mało tego, trafiła na listę lektur szkolnych, a wiecie, że to pompuje sprzedaż. Tak jak coś jest na liście lektur szkolnych, to sprzedaż po prostu wystrzeliwuje w kosmos. Tutaj, tutaj też tak było, książka sprzedała się w jakichś absurdalnych ilościach, w milionach egzemplarzy, więc Barker nie ma, co tu dużo mówić, głowy do interesów i mógłby spokojnie współtworzyć z nami Konglą, dogadalibyśmy się. Ale mimo tej popularności do nas w oryginalnej formie ta powieść nie trafiła, dlatego też Zapoznałem się z jej streszczeniem i w oparciu o tę wiedzę twierdzę, że komiks jest bardzo wierną adaptacją książki. Pokrywają się wszystkie ważne wydarzenia, a jej finał w obu mediach jest identyczny. Tak Przynajmniej na tyle, na ile został opisany w streszczeniu, no to pokrywa się całkowicie z fabułą komiksu. Więc polski czytelnik, mimo braku powieści, może poznać tę historię w rodzimym języku właśnie za pośrednictwem obrazów grozy tego czwartego tomu tej serii. Komiks pierwotnie został opublikowany w 2005, ukazał się w trzech częściach między styczniem a majem 2005, u nas ukazał się rok później w jednym tomie. Rysownik i scenarzysta u nas nie są szczególnie znani, aczkolwiek rysownik, ilustrator Gabriel Hernandez, czy właściwie Gabriel Hernandez Walta rysował też m.in. serię The Veil vale, czy The Suicide Forest, które nie doczekały się polskich wydań, no ale za granicą, jeżeli śledzicie horrorowe komiksy, no to wiecie, że jakieś tam grono czytelników zebrały. I może zacznijmy właśnie od odprawy wizualnej, a potem wrócimy do fabuły. Ilustracje Hernandeza są specyficzne. Kreska jest raczej gruba, toporna, ale nie zawsze cały kontur jest wyraźny, co w połączeniu z pastelowymi barwami sprawia, że rysunki są jakby lekko rozmyte. Jakbyśmy oglądali, nie wiem, przez jakiś filtr, przez szybkę, albo widzieli skan, który się lekko zdeformował, tak? Skan, który lekko zdeformował oryginał. I w ogóle moim takim pierwszym skojarzeniem, gdy otworzyłem ten album, były jakieś kolorowanki z dzieciństwa malowane takimi jakby najtańszymi kredkami ze szkolnych piórników, które właśnie nie dają żywego koloru, wiecie, taki blady właśnie kolor. W dodatku mamy rysunki kolorowane w ten sposób, żeby się twarz bohatera jest na różowo po prostu pomalowana, to może są nie wiem, dwa odcienie tego różu, a potem od linii włosów dostajemy po prostu kolor żółty, nie, który symbolizuje Fryzora naszego głównego bohatera. No, tylko Hernandez oczywiście nie tak jak dzieciaki, w podstawówce <grymne> nie wychodzi jak za linię, tak? Raczej nie używa też kredek, tylko akwarelę pastelowe kolory są jakby lekko przybrudzone przy tym wszystkim i nieszczególnie żywe. Świat Harvey'a to tak naprawdę takie szaro burę, naprawdę nieprzyjemne miasto, a gdy potem trafiamy do domu świątecznego, no to tamta rzeczywistość ma więcej kolorów, w tym też jakieś bardziej intensywne czerwienie chociażby, ale nadal nie są to barwy jakoś szczególnie żywe i radosne. Wszystko jest takie trochę przećmione. Gdy już się przyzwyczaiłem do tego stylu, to ta warstwa graficzna zaczęła mi przypominać ilustracje ze starych książek dla dzieci. Ale właśnie ze starych, drukowanych, starym papierze, jakimiś starymi drukarkami. I ja widzę, że tutaj to wszystko jest świadomie stworzone, oczywiście. Tak, Hernandez świadomie kreuje ten świat i bohaterów. Jedna ze starszych mieszkanek domu świątecznego na przykład ma zawsze taką nienaturalną, jakby rozmazaną twarz, jakby w ogóle jest trochę karykaturalnie narysowana i jeszcze nie ma wyraźnej mimiki. Tak? Jej twarz jest czasami to po prostu wygląda, jakby ktoś wziął ołówek i zaczął spiralkę sobie rysować. Ale znowu, gdy trafiamy w którymś momencie do miasta, w połowie tego komiksu, no to tam dorośli są rysowani całkowicie precyzyjnie, nie? Z dbałością o mimikę. Kreska jest kartonowa trochę, ale jak gdyby tam widać, że Hernandez potrafi tak szczegółowo rysować. Po prostu w tym świecie fantastycznym wynaturza trochę różne rzeczy. Przy czym to pierwsze wyrażenie pewnej niedbałości nie? może jednak estetycznie odrzucić część odbiorców. Ja też trochę stoję w takim rozkroku, bo nie nazwałbym tego komiksu brzydkim. Ja widzę tutaj tę świadomość, Widzę, że Hernandez właśnie celowo pewne rzeczy trochę karykaturalnie przedstawia, wynaturza, a inne rzeczy znowu bardziej precyzyjnie rysuje. Nie nazwałbym tego brzydkim, ale ta stylizacja mnie do końca leży i chyba żadna ilustracja mnie nie porwała tak naprawdę. Są ładniejsze, ciekawsze, bardziej szczegółowe kadry, na przykład przedstawiające wnętrze tego domu świątecznego, pokoje dzieciaków, tak? one całkiem fajnie wyglądają, ale nadal no to wszystko jest po prostu okej, okay, tak? po prostu jest znośne. W porządku. Na takie autentyczne uznanie zasługuje być może wykorzystanie na przykład symboliki Kart Tarota i astrologii w kilku miejscach, ale to są znowu detale, które raczej umkną większości czytelników, i no to, to też pokazuje, że Hernandez rysuje raczej z myślą o tym dziecku, które będzie to sobie przeglądać bez większego zaangażowania, czy oczekując czegoś innego niż dorosły, może tak to imimy, ale tam kilka razy no, wrzuca coś, co dorośli mogą docenić tak, jakieś takie drobnostki. No ale to jest jednak 140 stron, nie? 140 stron ilustracji w pewien sposób nie dzisiejszych, i, znaczy nie dzisiejszych, jeżeli porównamy je z jakimś takim standardem rynkowym i też nie na tyle artystycznych, jakichś takich autorskich, żeby też y, móc je docenić w tym aspekcie. Nie? Co zaś czy się treści, no to to jest bajka z morałem. Chłopiec się nudził, chłopiec dostał życie pełne wrażeń, i wtedy chłopiec uświadomił sobie, że to wcale nie jest to czego oczekiwał, że to wcale nie daje mu szczęścia. Nie Morał jest dosyć czytelny. Oczywiście mamy też siłę gdzieś tam przyjaźni, pomocy sobie i tak dalej, ale w dużej mierze mamy tutaj ten wątek, że nuda nie jest taka zła, a wieczne święta to wcale nie raj, a piekło, bo usuwa się magię tych chwil. Tak jeżeli nie musimy czekać na wyjątkowe dni, jeżeli nie będziemy czekać na wakacje, na Boże Narodzenie, na Halloween, na swoje urodziny i tak dalej, no to te dni przestaną być po prostu wyjątkowe. No i y, dlatego cieszmy się tym, co mamy, tak i właśnie celebrujmy te y, święta tak prawdziwie i tak dalej. No to jest taki całkiem sensowny moralik, całkiem w porządku. I też taka fabułka, która trafia, myślę, do dzieciaków, nie? Bo każdy jako dziecko gdzieś tam się zmagał z nudą. To jest fascynujące, nie? Jak pomyślimy o naszym dorosłym życiu. Ja nie wiem w co ręce włożyć codziennie tak milion rzeczy na wszystkich listach do zrobienia, tak tysiąco zaległych książek do przeczytania, komiksów, filmów do obejrzenia gier, do grania, jakichś tam innych rzeczy. Sport by się chciał pojawić, gdzieś tam się socjalizować, integrować, nie? A tego czasu nie ma. A za dzieciaka się człowiek gapił w ściany i marudził, że nie ma co robić. No to ten komiks pod tym kątem myślę, że się sprawdza jest całkiem no, przystępny i dla dzieciaka, i dla dorosłego. Co jeszcze tyczy się grozy, jest ona tutaj dopasowana do historii targetu. To nie jest horror dla dorosłych absolutnie. nie. Wprawdzie Harvey spotyka kilka takich trochę horrorowych postaci, ale one są w gruncie rzeczy bardziej fantastyczne niż stricte powiązane z jakąś taką, wiecie, grozą, grozą. Wszystkie też zostały w jakiś sposób ułagodzone. Yy, mamy tę całą świtę pana Kaptura. Grymas to jest postać z okładki. Jeżeli kojarzycie ten komiks, zresztą widzieliście grafiki też na Konglo, na Nekro, no to yy, mamy taką postać z mega szerokim uśmiechem, który wystaje poza twarz i prawdopodobnie no ma dosyć ostre zęby. No to przez ten uśmiech może być ciut upiorny, no ale jednocześnie jest trochę też karykaturą i w samym komiksie no, nie jest jakoś szczególnie przerażający. Pojawia się też Tupot, to jest taki teatralny tancerz Arlekin, który też ma taki blady makijaż na twarzy i wygląda dziwnie, no ale to jest wszystko, tak, co w nim jest straszne. Pojawia się też Skaza, jest taka potężna baba ślimak, która wygląda jak zombie. I ona właśnie wygląda trochę jak żywy trup, ale to, że to jest ślimak, to dowiedziałem się dopiero de facto z dodatków do tego komiksu, bo tam to zostaje wspomniane. Mamy też żera. Żer to taki upiorny smok trochę. Smok o anatomii tam kilku zwierząt, nie wiem, konia, byka, psa, taka jakaś hybryda. Zaś pan kaptur to też zbitka kilku elementów, no ale może już nie będę zdradzał wszystkiego. Zmierzam do tego, że Oczywiście można to czytać dzieciom, wiecie, w nocy, przy nocnej lampce, po ciemku i nakręcać je, że są to straszne, upiorne istoty, które wiecie, tam się czają i obserwują nasze dziecko, naszego głównego bohatera Harvey'a z ukrycia. No i istoty mają złe zamiary i tak dalej, ale one same w sobie nie są jakoś szczególnie przerażające i komiks tutaj niczym nie patuje. Dla nastolatków te postacie, myślę, będą już całkowicie miałkie yy, i właśnie gdy się z nimi obcują, to czuć, że to jest lektura dla dzieci. W dodatku Harvey, główny bohater, przy pomocy sprytu pokonuje ostatecznie te istoty jedna po drugiej, ukazując ich słabości, bo potwory z Domu Świątecznego tak naprawdę są bardzo słabe. Ich moc i władza trzymają się na gumie do rzucia, która zdążyła już nieźle struchleć. W środku albumu pojawia się jedna taka sekwencja, gdzie bohaterowie uciekają przed jednym ze stworzeń i są w tym momencie całkowicie bezbronni, a to stworzenie jest dosyć ogromne, dlatego sekwencja może się wydawać straszna tak? dla młodego czytelnika, dla młodego odbiorcy. No bo bohaterowie są rzeczywiście w jakimś tam zagrożeniu, ale już finałowe konfrontacje dzieciaków, no one tam wygrywają na totalnym chillu, tak na pełnym luzie. To jest bardziej przygoda i nie ma tam wiele horroru. Czy w związku z tym polecam ten album? Jako wprowadzenie do horroru dla młodych czytelników Złodziej Wszystkich Czasów myślę, może się sprawdzić całkiem dobrze. Rodzic może w zależności od reakcji dziecka, od wieku dziecka też łagodzić lub podkręcać ewentualną atmosferę strachu i to się wtedy powinno rzeczywiście sprawdzić, ale jako, wiecie, pasjonująca lektura dla dorosłego odbiorcy już niekoniecznie. Ta fabułka jest dosyć prosta. tak? Ona jest naprawdę prosta, a narracja jest w miarę rozwleczona. Nie? Tak, żeby dziecko zdążyło za tym wszystkim nadążyć. Więc nie pędzimy, tutaj nie ma nagłych zwrotów akcji za bardzo i to nie dostarcza niestety silniejszych emocji dorosłemu odbiorcy. Na tych 140 stronach dzieje się nieszczególnie wiele, dlatego obawiam się, że też szybko zapomnę szczegóły tej opowieści, tego komiksu, ale to nie znaczy, że lektura była nieprzyjemna. Tak? Ona była całkowicie w porządku, ja nie żałuję wydanych pieniędzy czy poświęconego czasu i no gdybym miał dzieci, no to pewnie bym to w jakimś relatywnie młodym wieku mógł zaprezentować, właśnie kontrolując e napięcie powiedzmy w trakcie lektury i kończąc no bo to będzie krótki podcast bo i ten komiks jest prościutki wspomnę o jeszcze dwóch rzeczach po pierwsze polskie wydanie zbiorcze wzbogacono o dodatki wywiad z Barkerem który jest całkiem ciekawy mamy też trzy okładki z wydania trzytomowego, tego oryginalnego a także szkice ilustracji komiksowych wraz z komentarzem Hernandeza nie jest tego jakoś szczególnie wiele. Nawet chciałem, żeby było tego więcej, ale jest w porządku. Ten wywiad jest dziwnie wydrukowany, bo czasem tam elementy graficzne nachodzą na tekst czy na odwrót i tam kilka małych fragmentów nie jest do końca czytelnych. No, ale nie wiem, no taka jakaś wizja artystyczna tutaj była i ktoś nie pomyślał o tym praktycznie, ale no, da się to ostatecznie rozczytać. Tak jak się człowiek skupi, to się domyśli nawet, co tam jest napisane. No a druga sprawa to to, że Barker po tej powieści dla dzieci stworzył jeszcze cykl Abarat o którym ja gdzieś kiedyś słyszałem, ale potem totalnie zapomniałem. Jest to cykl, który można opatrzeć pewnie łatką by dzisiaj, tak? Young Adult, powieści dla młodych dorosłych. Pierwsze dwa tomy, te z 2002 i 2004, ukazały się w Polsce, więc chętni mogą po nie sięgnąć. Kolejny chyba się u nas nie ukazał i chyba jeszcze jeden był w planach jak dobrze pamiętam, recenzje polskich czytelników tych dwóch pierwszych tomów są dość pozytywne, więc może kogoś ten cykl zainteresuje, żeby poznać też trochę inną właśnie twarz Clive'a Barkera. Ja zaś na razie z tym młodzieżowym, czy dzisiaj być dziecinnym, dziecięcym, tak patrzę, Barkerem dla dzieci, sobie przygodę odpuszczę, a chyba sięgnę po Gajmana. tak mnie coś naszło teraz. Jeżeli tak, to pewnie o tym też Wam za jakiś czas opowiem. Ale to za jakiś czas. A na dzisiaj dziękuję Wam za uwagę. Tak jak powiedziałem, komiks polecam, ale jednak dla młodszych czytelników, dla dorosłych, no to będzie takie ok, no do przeczytania w godzinkę, dwie i do zapomnienia de facto można, nie trzeba no ale to jest na pewno ciekawostka też, nie? Jeżeli się zbiera całą twórczość Barkera, no to myślę, że i złodziej wszystkich czasów się w kolekcji przyda. Ale jeżeli zbieracie całą twórczość, pewnie już go macie i znacie. Więc <grytanie> o czym my mówimy. Dobra, kończę. Dzięki za uwagę. I tradycyjnie już będę wam życzył klimatycznego weekendu, udanego tygodnia i do usłyszenia w następnym nawiedzonym podcaście.